Wibracja 106 szanuje wewnętrzną mądrość. Jeżeli w tej chwili podążasz śladem wewnętrznego przewodnictwa, pamiętaj, że możesz mu zaufać. Zawsze jesteś na właściwej ścieżce, nigdy nie zboczysz z kursu. Dzisiaj pokłoń się swojej wewnętrznej mądrości. Nie musisz robić nic dramatycznego. Przewodnictwo przychodzi łagodnie i subtelnie, krok po kroku. Wibracja na dziś. Składam szacunek wewnętrznej mądrości. Stopniowo otrzymuję informacje i inspiracje. Boskość kieruje mną na każdym kroku mojej podróży. Jestem na właściwej drodze. Podziel się wibracją. Nigdy nie zboczysz z właściwej drogi. Każdy dzień jest nową lekcją.